Kilka sekund, a 24H Kalibra się w biegu Dobrze kur powietrzu wydycham z siebie tlen wbrew Fotosu wezie, wysysam z siebie krew Często myślę obrazami, których nie potrafię stworzyć W praktyce tracę czas na samo dobranie formy. Paraliżują mnie wybory, ciężar odpowiedzialności I normy ustalone przez obcy Jak bardzo się różnimy, co do atomu Jak bardzo chcę nas drugać policz oficjalnych bogów. Dziś dziśniu dostanę w domu i w do ust, bo czym przyjdziesz wieczorem Wojtek nie ma już, u mnie były niepokój, te dwa krzesła i stół, jednak nie wystarczą, by zamieszkać tu obrót starej obraży, twarzami do ściany, do stwarzami wiele okazji, aby namalować własny Kurna, bań, bań. Czy to tak to zrobić? Proszę bardzo, i mówicie skutek Narzucony autorytet zwabnia mi czym jest życie Ja gram z nim usilnie w kółko Odwrócone krzyże, koniec tej rozgrywki bliżej Niż mi do zgody na to, czy prąca ten obłat zwany cywilizacją Wrzucam słowa po kątach, bryle narrację, narracje Przypadkiem centralnie, mogą być uznane za sens. Wszystko co chciałbyś usłyszeć, istnieje gdzie indziej Tutaj tylko o tym pisze, że mógł o tym pomyśle Uż znawiast każdą z liter, lub pod waria tym nie rządzi żadna składnia, to w was w kartach Nie potrzebuję nic, mówię wszystkim So, what do you think of